Jak taki latające, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni ocali, oszczędzi i wyzwoli. Jak taki latające, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni ocali, oszczędzi i wyzwoli. Prosimy ręce ku górze, skąd ma dla nas pomoc? Wzywamy Twego imienia, o Panie nasz i Boże. Bądź dla nas ogromną twierdzą, warownią niezdobytą. Bądź chlebem miłości dla głodnych, nadzieją naszą i siłą. Prosimy Cię, bo wiemy, że jak taki latający, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni, ocali, oszczędzi i wyzwoli. Jak ptaki latające, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni, ocali, oszczędzi i wyzwoli. Dopóki Ty jesteś z nami, dopóki, Będziemy wolni, bo Twoje zmartwychwstanie, twój krzyż nas wezwoli napełni więc nasze ręce czynami ludzi prawych i taką nas drogą poprowadź, abyśmy byli bez skazy. Prosimy Cię, prosimy cię, bo wiemy, że, bo wiemy, że jak wiemy, taki latające, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem. Osłoni, ocali, oszczędzi i wyzwoli. Jak taki latające, tak Bandów Zastępów, osłoni Jeruzalem. Osłoni, ocali, oszczędzi i wyzwoli. Duchu niech twoje tchnienie, wichrem serca uderzy i żarem z niech wypali. Na ścieżek, iż przez życie niełatwo. Gdy ciążą kajdany grzechu, wolności i prawdy nam trzeba. Wzywamy Ciebie o Duchu, prosimy Cię, prosimy Cię bo, wiemy, że, bo wiemy, że jak, jak taki latający, tak Pan Bóg zastępów osłoni Jeruzalem. Osłoni, ocali, oszczędzi i wyzwoli. Jak taki latające, tak Panu zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni ocali, oszczędzi i wyzwoli.